Ty w czterech ścianach, myślę i nic W głowie zaprowadzam spokój Aż chce się żyć i uciekający czas Marzeń wielkość już nie współgra A Zdarzeń kolejność, tu powalona dramaturgia Widzę już drogę, chociaż nie wiem gdzie prowadzi Nie chcę wiedzieć, wolę dobrze sobie radzić i Zaprowadzam spokój, oddycham pełnią piękna Nie muszę wiedzieć, Tam za długo pijam, Chodzę no. proszę rękę kwitam za długo Z mocnych plan na parę wersów, ułożony ułożonych słów nie pozbytych sensu, Lub yeah. Spokój w głośnikach dla dobrych hip hopi chociaż hip -hop -i. tego nie chcę, to ten czas minie szybko Wszystko to może się pokazać I zniknąć, a na domiar złego chaos Cóż, przykro, nie mam zamiaru Żalić się, byle powodu daru Piszę tekst, piszę go i tak pozbywam się żalu Zdarzenia z wczoraj dzisiaj To tak się spada, jak plaga A w tym wszystkim mało co pomaga Nie chcę patrzeć na te bomby wybuchające w Bagdadzie Póki co mam obok siebie pilota I TV gaszy, zapominam o problemach, Chociaż jest i już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 Siedzę po środku, ściany dookoła, następny tekst pisze i obity wołam Każda ściana to inna droga, którą wybiorę, tym razem sam tego dokona Patrzę do przodu, trochę inaczej niż inni, nie wiem czy to optymizm, ale i tak jestem stabilny Bo czasem tak. można się zdziwić sytuacją nagłą, potem zbić się na wyżyny albo wejść w bagno bo szansą nie jest talent, talent trzeba wykorzystać. Umiejętności kształcić i mieć do tego dystans. Nie bać się niczego, przecież zagoi się blizna Osiągnąć sukces, zniesz porażkę, i się do tego przyznać. Czasem ciężko od nas się odbić. Złapisz grunt, tylko przestań w siebie wątpić. Powoli